Molium. Myśli inspirowane literaturą Rozdział 44 Mówi Thomas Lee Witam Cię serdecznie w kolejnym rozdziale Molium. Tak dla odmiany, nagrywałem niedawno inne audycje, tak sobie przeplatam dla urozmaicenia. Powracając znów do Molium. Być może mojej ulubionej. Oraz jednocześnie powracając do cyklu rozmów z Bogiem Nila Donalda Walsha. O którym już opowiadałem wcześniej. I tak naprawdę cały czas gdzieś tam jestem w trakcie hmm, tego cyklu. Rozkładam to sobie, przeplatam z innymi lekturami. Jak również gdzieś tam na moim wirtualnym biurku leży stos notatek stanowiących treść przyszłych rozdziałów MULIUM dedykowanych tejże serii Rozmów z Bogiem. Ale zanim przejdę do tejże właściwej treści pełnej konkretnych cytatów i swobodnych przemyśliwań to tak w razie gdyby to było Twoje pierwsze spotkanie z tą audycją, to chciałbym powiedzieć kilka słów wprowadzenia, czym jest MULIUM <grych> Tak więc ta audycja jest audycją, taką na swój sposób żartobliwie mówiąc przewrotną, gdyż teoretycznie jest ona dedykowana ewidentnie książkowej pasji, modem książkowym. Hmm. Czytelnictwo, książki, lektury, autorzy, ciekawostki dotyczące tych autorów, jak i fabuły, książki, książki, książki, wrażenia... Moje takie indywidualne, które zatapiam sobie w bursztynie na przyszłość. Wreszcie, wreszcie to robię i co za wspaniała możliwość później do tego wracać. Jak również dzielić się z tymi wrażeniami, z innymi. Taki wiesz, ekwiwalent wielogodzinnej rozmowy z kimś, kto spółdzieli Twoją pasję. W tym przypadku czytelniczą. Więc teoretycznie jest to audycja książkowa. <śmiech> Ale... W sporej mierze tak naprawdę jej esencję wyraża aktualne to takie tytułowe hasło myśli inspirowane literaturą, myśli inspirowane literaturą, czyli w tym ujęciu książki stanowią inspirację, nie tylko treść, przedmiot tego, o czym opowiadam w tej audycji, ale również inspirację do czegoś znacznie bardziej gdzieś tam, Hmm, rozwiniętego, przemyśliwania, filozofowanie, no to tak brzmi trochę żartobliwie, wgląd, wgląd w siebie, wgląd w życie, refleksje, swobodne skojarzenia, spontaniczne dygresje. Czasem kojarzy mi się w tym ujęciu, molium, z taką właśnie rozmową od serca, z, powiedzmy, z najlepszym przyjacielem, przyjaciółką, być może całą nocną, wielogodzinną, kiedy wnikamy tak naprawdę w siebie, jest taka głęboka rozmowa, głęboka dyskusja, wgląd. I co ciekawe, kiedy wspominam takie głębsze rozmowy wielogodzinne właśnie, to zwykle towarzyszy im takie charakterystyczne odczucie, Różnicy, takiego kontrastu, dosyć wyraźnego jednak pomiędzy tak spędzoną powiedzmy nocą, a całą resztą życia, gdzie dominują te takie bardziej powierzchowne warstwy, rutyny, codziennych tak zwanych spraw. A tutaj nagle, w kiedy spotykamy się z tą naszą bratnią duszą powiedzmy i spędzamy wiele godzin na takiej głębszej rozmowie, Możemy się nierzadko czuć, jak gdybyśmy tak naprawdę dopiero w tym czasie otworzyli oczy. Dopiero w tym czasie byśmy je naprawdę otworzyli. Takie, innymi słowy, odczucie jakiejś takiej głębszej prawdy. Że wiesz, w tym kontekście, jak się doświadcza takiej właśnie głębszej rozmowy od serca, kiedy wnikamy w siebie, to cała ta reszta naszego życia, ta nasza codzienność zupełnie inaczej może się nam jawić. Jest takie charakterystyczne uczucie. Trochę to może przypominać sytuację, w której możemy się czuć, jak gdybyśmy się odsknęli na tą kilkugodzinną chwilę, powiedzmy. Hmm. Jeżeli będziemy mieli szczęście, możemy też sobie pomóc przy tym, żebyśmy je mieli, to... Część z tych rzeczy przynajmniej, które sobie uświadomimy podczas takiej wielogodzinnej introspekcji, wglądu, część z tych rzeczy zabierzemy ze sobą w naszą, tą dalszą codzienność, tą rutynę i codzienne sprawy, czyniąc je bogatszymi, bardziej świadomymi, coś w tym stylu. Czyniąc nasze życie, innymi słowy, bardziej świadomym. Gdyż możemy sobie zdać sprawę z tego, że być może popadliśmy właśnie w jakiś nawyk, przyzwyczajenie, działanie odruchowe. Ile rzeczy tak naprawdę realizujemy odruchowo z marszu? Ciągle jest coś do zrobienia i mamy mnóstwo zwykle schematów na to, jak radzić sobie z tymi rzeczami do zrobienia, jak je realizować od jakichś tam drobniutkich rzeczy po jakieś bardziej rozbudowane. Zwykle mamy to oprogramowanie, programy w sobie. I realizujemy, realizujemy, realizujemy, realizujemy. Generalnie tak to wygląda, taka konsumpcyjna sytuacja trochę. Nie trzeba być materialistą, żeby mieć konsumpcyjne podejście do życia. Wystarczy ciągle być zajętym, albo zwykle. <śmiech> I już mamy konsumpcję, tylko czegoś innego niż dobro materialne. Konsumpcje ciągle to nowych rzeczy do wykonania, zadań do wykonania. Niektórzy nazywają je obowiązkami, to może dodać wtedy takiej aury usprawiedliwienia częściowego, że no jest część, część rzeczy, same się nie zrobią. Niemniej jednak to od nas tak naprawdę zależy, jak świadomie przeżyjemy własne życie i możemy się zajmować obowiązkami, ale jeżeli nie będziemy przy tym świadomi, no to dokładnie dobrze zdajesz sobie sprawę, myślę z tego, jak łatwo jest, żeby dni przepływały przez palce, żeby nie były rozpoznawalne, odróżnialne, Jeden od drugiego. Jak to jest łatwe. I generalnie wszystko tak mija, wiesz, te kartki z kalendarza przyswojowe, tygodnie, miesiące, lata, pory roku. Jakoś tak podejrzanie podobne do siebie. Hmm. I kiedy spotykamy się, wiesz, w skali całego życia, dla przeciętnego człowieka być może będą to tylko takie chwile, kiedy spotyka się z bliską sobie osobą na takie właśnie głębsze pogawędki, to może odczuwać właśnie, że hm, tak jakby w ich czasie tak naprawdę otworzył oczy, ocknął się, chociażby na tą kilkugodzinną chwilę hm, zyskał głębszy kontakt ze sobą samym. człowiek. Wiesz, ważkie tematy, kontakt ze sobą samym, kontakt, relacja z Bogiem, czy to Wszechświatem, czy to wyższym ja, jakąś wyższą siłą, bo to jest też ciekawe, że jeżeli mówimy hmm, o sile wyższej, o jakimś wyższym, bardziej kompetentnym, szerszym komponencie świadomym, świadomym bycie, który istnieje, jeżeli, jeżeli wierzymy w takowy, to zwróć uwagę, że nawet zastanawianie się na tym, czy, czy wierzysz w istnienie wyższego bytu, świadomego, że coś takiego istnieje. Jakiś rodzaj siły wyższej, nie prawa fizycznego, bo prawo fizyczne samo w sobie nie jest świadome, ale świadomy siły wyższej, którą niektórzy określają Bogiem. To można sobie właśnie zdać sprawę wtedy, że to nie jest to samo tak naprawdę, to nie jest to samo pytanie, co pytanie czy wierzysz w Boga. Czy wierzę w siłę wyższą? To nie jest to samo pytanie, co pytanie, czy wierzę w Boga. Bóg jest tylko jedną z możliwych odpowiedzi na to pytanie, czy wierzę w siłę wyższą. Gdyż dla mnie ta siła wyższa może mieć różne formy. Ja mogę różnie ją postrzegać, odczuwać. Dla jednych to będzie Bóg, dla innych to będzie wszechświat. Wyższe ja jeszcze dla kogoś innego. Podświadomość, nadświadomość, wszechświadomość i być może się domyślasz, że tak naprawdę to są wszystko tylko etykietki, nawet Bóg, tylko że Bóg to jest taka bardziej uprzywilejowana etykietka o tyle, że jest rozpropagowana, dlatego uprzywilejowana w cudzysłowie, bo jest bardzo głośna przez religię, przez te konotacje religijne, jakby skojarzenie religijne, słyszysz Bóg i od razu możesz mieć te skojarzenia religijne w umyśle, więc to jest takie, taka czołowa etykieta, duża, ale tak naprawdę... Nadal etykietka, jedna z wielu. I możesz domyślać się, że to są etykietki i możesz przeczuwać gdzieś tam tak naprawdę podskórnie, że mogą one same przez się nie grać jakiegoś kluczowego wcale znaczenia, o ile grają jakąkolwiek rolę. To tak naprawdę istnieją po to tylko, żeby nas bardziej oswajać z tym konceptem siły wyższej. ale wspólnym mianownikiem tych wszystkich etykietek jest właśnie to, że istnieje coś większego od nas, co też jest świadome i to jest ten wspólny mianownik tego czegoś większego z nami. My jesteśmy świadomi, to coś jest świadome, więc możemy budować relacje. Hipotetycznie przynajmniej. Pojawia się pytanie, czy możemy budować relacje, jeśli tak, to w jaki sposób? Co możemy z tego mieć? Dlaczego warto? Wiesz, mnie fascynuje ta relacja, zagadnienie tej relacji, którą możemy sobie rozwijać z ową siłą wyższą, jak również zagadnienie relacji z samym sobą, samą sobą, bo to też jest bardzo istotne i tak naprawdę tego też na co dzień często nie mamy, gdyż na co dzień nierzadko jesteśmy jednak zaangażowani tymi powierzchownymi warstwami rutyny, tak codziennych spraw. I będąc zaangażowanymi w te właśnie rzeczy, bardziej przypominamy właśnie takie mechanizmy, programy komputerowe, algorytmy. Gdyż wiadomym jest, że właśnie posiadamy w sobie serię całą tych przepisów, jak sobie radzić, jak realizować różne rzeczy, które nas spotykają każdego dnia, od jakichś najdrobniejszych kwestii po jakieś bardziej rozbudowane. I jeżeli przez ten filtr czy pod tym kątem spojrzeć na nasze życie, to widzimy tak naprawdę niekończącą się listę spraw do załatwienia. Ciągle coś realizujemy. I to jest właśnie to konsumpcyjne podejście do życia, żartobliwie. Nie trzeba być materialistą, żeby mieć owe konsumpcyjne podejście. Wystarczy być ciągle zajętym. I jest coś w tym zabawnego, jeżeli już tak ciągnąć fantazyjne, spontaniczne dygresje wokół tego. Jest coś w tym zabawnego, że kiedy taka przeciętna osoba styka się z czymś takim jak medytacja, koncept medytacji, to zwykle właśnie to robi też taki efekt wow. Robi taką różnicę, taka, wiesz... Jak otwieranie jakiegoś naczynia, które wcześniej było próżniowo zapieczętowane, jest taki już efekt, to, to jest coś takiego. Jest taki kontrast pomiędzy stanem, jaki osiągamy w medytacji, czy choćby zbliżając się doń, a całą resztą naszego funkcjonowania, naszej egzystencji, że zwykle może to zwracać naszą uwagę dosyć mocno, może na przykład być... Chociażby w ten sposób, że może jawić się nam odczuciowo dosyć niecodziennym. Takim dosyć osobliwym. Możemy się bardzo nieswojo czuć, kiedy po raz pierwszy w naszym życiu podejmujemy kroki w kierunku medytacji. To jest taki inne. Tak jak ta wspomniana rozmowa z bliską duszą, taka głębsza, to jest jeszcze coś jakby głębszego, dlatego, że zostajemy sami ze sobą hmm. i, i co? co? Tak naprawdę to jest taka nieco sytuacja. Co mamy robić? Jak mamy sobie z tym poradzić? Ale okazuje się jednocześnie, że to są właśnie drzwi do tej relacji z samym, samą sobą. To są drzwi do przestrzeni, drzwi, za którymi znajduje się taka przestrzeń z którą zwykle nie obcywaliśmy, czy w której zwykle nie przebywaliśmy na co dzień. No przynajmniej w tej, w tej kulturze nie mamy tego nawykowo propagowanego, żeby medytować jako jedna z takich oczywistych rzeczy w naszym życiu. Mamy mycie naczyń, mamy zmywanie podłóg, gotowanie, czy jedzenie na mieście. Hmm. Ale nie mamy medytacji, nie tym razem, stąd może ona nierzadko jawić się dosyć egzotyczną praktyką, kiedy po raz pierwszy się z nią zetknąć. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że właśnie dzisiejszy ten cykl, o którym chcę dalej tak naprawdę opowiadać, bo to nie jest pierwszy rozdział MOLIUM, w którym opowiadam o tych książkach, jest właśnie dedykowany takiemu wglądowi. Rozmowy z Bogiem, Nila Donalda Walsha. Książki wcale nie religijne, chociaż przez właśnie tą etykietkę Bóg w tytule mogą się tak kojarzyć, to nie są to książki religijne. Są to książki bardziej żegłbym takie właśnie przemyśliwujące. Nawet nie powiem filozoficzne, ale przemyśliwujące. Właśnie stanowiące takie zatrzymanie się w miejscu i... Przejrzajmy przez te płytsze warstwy powierzchowne, żeby dotrzeć do tego, co jest w głębi, w głębi nas samych, w głębi życia, zobaczyć to wszystko w innym świetle i właśnie jeżeli będziemy mieli hmm, Szczęście, żartobliwie mówiąc, o tak naprawdę chodzi o naszą intencję, jeżeli się postaramy, to wyniesiemy coś z tego i wzbogacimy każde nasze życie w przód, jakby każdą chwilę naszego życia odtąd do przodu. Wzbogacimy, gdyż będzie ona mogła być przez to bardziej świadoma chociażby. Plus do tego dodajmy jeszcze właśnie wspomnianą relację z Bogiem, wyższym ja. Być może, być może nic jakby nie robiliśmy w tym kierunku wcześniej. To też może zmienić nasze życie. Ukierunkowanie się w tą stronę. Relacja z wszechświatem, jak i wgląd w siebie. Hmm. jeżeli to brzmi zbyt abstrakcyjnie, to są książki dosyć, dosyć uniwersalne. One nie są skoncentrowane na jakimś jednym konkretnie zagadnieniu, choć autor stara się jakoś to grupować i mamy takie stopniowanie początkowo od spraw tyczących się najbliżej nas po takie bardziej uniwersalne, tyczące się już bardziej grupy, bardziej społeczeństwa, bardziej w końcu całej ludzkości, jako takiej. Mamy takie hierarchiczne stopniowanie w tych książkach, to jest cała seria tych książek i mamy je stopniowane, co ułatwia zapoznawanie się z tymi treściami, jeżeli robić to właśnie po kolei, jest ten taki wygodny porządek. I ja w Mulium już trochę opowiadałem o, o tych książkach, opowiadałem jak doszło do ich powstania, trochę tam nadmieniałem, tak dla przypomnienia, autor Neil Donald Walsh w którymś momencie usłyszał w sobie głos. W sobie, nie w sobie, jakkolwiek to ująć. Usłyszał po prostu głos, um, nawiązał kontakt z tą właśnie wspomnianą siłą wyższą. Co ciekawe, to był też dosyć taki... Um, Dobry moment w jego życiu, eufemistycznie mówiąc, dlatego że jemu się dosyć ciężko wiodło i ta relacja, którą on zaczął wówczas nawiązywać z tym wyższym aspektem nas samych, dosłownie odmieniła jego życie. Nie tylko dała mu jakiś wgląd, jakąś świadomość, rozwinęła tą relację, ale i właśnie odmieniła jego życie również i na zewnątrz. Diametralnie. Istnieje nawet film, w którym próbowano to oddać. Ciekawie jest obejrzeć taki dokument przedstawiający całe to zagadnienie, ten wątek. Hmm. Dosyć interesujące jest go obejrzeć i dotrzeć do tego, jak powstały rozmowy z Bogiem, jaki tak naprawdę to był kontrast dla autora, jakie przeżycia za tym stoją. On, to nie było tak, że on sobie po prostu siedział i doznał iluminacji. Hmm. W kontekście tej audycji seria rozmów z Bogiem jest istotna z powodu mnóstwa inspirujących cytatów, które się tam znajdują, jak również zagadnień, o których warto wspomnieć chociażby, że są dosyć potencjalnie ważkie. Można się domyślać. Jeżeli to są takie uniwersalne książki pełne wglądu, to można się domyślać, że prawdopodobnie będzie w nich sporo rzeczy przynajmniej dających do myślenia, a jeżeli książka daje do myślenia, to myślę, że wówczas pełni najlepiej swoją rolę przynajmniej. To jest taka ilustracja bardzo, bardzo namacalna wagi konceptu książki, kiedy ona właśnie no, skłania wręcz do myślenia, do zatrzymania się i nawet nie tyle refleksji, ale takiego pomyślenia na poważnie. I wiesz, jeżeli jest taka sytuacja, że w następstwie tego, że to nie będzie tylko taki wiesz, odizolowany epizod, że pomyślimy sobie, odłożymy i wracamy, jakby nigdy nic, ale jeżeli weźmiemy coś z tego dla siebie, wyniesiemy i wzbogacimy tym, nasze życie zmodyfikujemy, no to wtedy to już w ogóle jest... Już totalnie namacalna ilustracja wagi, wartości myśli zapisanej na stronicach czyjejś myśli, czyjejś refleksji. Literalne, dosłowne przysłużenie się naszemu życiu, naszej rzeczywistości, naszym dniom. Hmm. Co się może zmienić? Seria Rozmów z Bogiem Nila Walsha pokazuje, że bardzo wiele jakość tak naprawdę może ulec dosyć istotnej zmianie jakość naszego życia, tak jak się będziemy czuć w tym życiu i że nasze życie może nabrać głębi albo nabrać głębi jeszcze bardziej nabrać jakiegoś takiego wymiaru, który być może dla nas wcześniej w ogóle nie istniał a w którym się odnajdziemy być może przestaniemy czuć się tak bardzo samotni być może znajdziemy Hmm. więcej komfortu, więcej zrozumienia, więcej wyrozumiałości. Hmm. Wiesz, dla mnie sam fakt, jeżeli miałbym powiedzieć jedną z rzeczy, które dla mnie są najbardziej istotne w relacji z, tą, z tym wyższym aspektem, jakkolwiek go nazwać, czy, czy Bogiem, czy światem wyższym raczym, to powiem Ci, że dla mnie sporo rola odgrywa kwestia samotności. Gdyż daję sobie sprawę z tego, że... Wiesz, wcześniej może jeszcze tak stereotypowo przez jakiś czas kiedyś myślałem, że, że samotność w życiu, poczucie samotności w życiu jest uzależnione od tego, czy, czy jesteś tak zwanym singlem, singielką, czy, czy nie. Czy jesteś w związku. Chodzisz z kimś, a może, a może już jesteście małżeństwem. I to tak naprawdę niweluje tą samotność. Bycie razem, życie razem, spoglądanie, jak to się mówi, w jednym kierunku. Ale z biegiem czasu zdałem sobie z pewnym zaskoczeniem sprawę z tego, że nawet jeżeli jesteś w takiej sytuacji, czyli już, już nie jesteś sam, sama teoretycznie, żyjesz z kimś, dzielisz z kimś życia, doświadczenia, dzień po dniu, być może latami, to znowu, jak sobie sprawić taki wgląd znowu w siebie, zatrzymać się na chwilę, jak to się mówi, i wejrzeć w siebie. Można z zaskoczeniem sobie sprawę, że jednak nadal ta samotność jest. Tylko, że właśnie wtedy możesz odkryć, że ta samotność, w tej samotności tak naprawdę nie chodziło o to, czy będziesz miał, miała kogoś pod ręką, kogoś obok, nawet o, o bardzo podobnych poglądach, podobnych celach, że możecie na siebie liczyć i tak dalej, to jakby eliminuje pewien aspekt samotności, ale ja z zaskoczeniem zdałem sobie sprawę z tego, że istnieje jeszcze inny, który, w którym nic właściwie się nie zmieniło, w którym nadal czuję się samotny, pomimo tego, że że doświadczam drugiej połowy, żyjemy, współdzielimy życie, współdzielimy doświadczenia, patrzymy wspólną perspektywą przed siebie, to pomimo tego, że to już samo w sobie niweluje sporo samotności, to jednak w jakiejś części mojej duszy, mówiąc poetycko, w przenośni, jest nadal jakaś samotność, która jest cały czas odczuwalna. Taka samotność we dwoje, można by rzec. Co się zmieniło, to to, że zamiast jednej osoby odczuwającej samotność mamy dwie. Hmm. I współdzielimy odczucie samotności. Zaskakujące dla mnie było, kiedy po raz pierwszy zdałem sobie z tego sprawę. I wiesz, jak może inaczej powiem, w miarę rozwijania mojej relacji z Trzeświatem, z Wyższym Ja, z Bogiem. Zdaję sobie sprawę, że to odczucie samotności częściowo dopiero wtedy mi słabnie. I to mi dało i nadal daje do myślenia, że... Hmm, to jest ten komponent, któremu udało się, udaje się wpływać na tą samotność, której nie zmieniło życie w związku. Hmm. Czyli innymi słowy, zyskałem pewność, że jest samotność we mnie pewna, której żaden człowiek nie zredukuje. Która nie jest innymi słowy domeną człowieka w takim razie, tylko wskazywałaby na inną potrzebę, inną tęsknotę. Tak jak czujemy samotność za, za ukochaną istotą, zanim jeszcze się poznamy powiedzmy w tym życiu, możemy czuć jakąś samotność, która wskazywałaby na to, że Istnieje jakaś druga połowa, do której tęsknimy. Tak również samotność, która nadal jest, kiedy już żyjemy z tą drugą połową, wskazywałaby, czy wydawałaby się wskazywać na to, że istnieje jeszcze coś. Inna relacja. Analogicznie wywołująca w nas tęsknotę, póki nie będziemy wystarczająco blisko ze sobą, z tym kimś, w tej relacji póki nie będziemy wystarczająco blisko ze sobą na co dzień, to będziemy odczuwać w tym miejscu tęsknotę, samotność wspomnianą, pustkę, niespełnienie. I z czegoś takiego zdam sobie jakiś czas temu z zaskoczeniem sprawę, kiedyś. Mogę to już szczęśliwie powiedzieć, że to było dłuższy czas temu, dlatego że nad rozwojem relacji z, tą, z tym wyższym komponentem nie powiem, pracuję, ale jestem zaangażowany w tą relację już od dłuższego czasu i tak jak wspomniałem, to zredukowało w jakiś sposób już moje uczucie samotności. Już się nie czuję tak samotnie w życiu, w kontekście takim bardziej już e, metafizycznym, właściwie takim globalnym, wychodzącym poza całkowicie ramy takiego ziemskiego stricte życia, wąski odcinek od punktu A do B, ale ja wierzę, że jesteśmy czymś więcej niż tylko to, co widać, na długości tego odcinka. Wierzę, że jest w nas, innymi słowy, komponent, który, który istniał przed punktem A i będzie istniał po punkcie B. Myślę, że, że wiesz, o co mam na myśli. Komponent bardziej uniwersalny, nieśmiertelny, jak to się mówi, duchowy. Komponent, wokół którego ogniskuje się ta nasza świadomość, nasze jestestwo. Dopiero niżej gdzieś tam, niżej mamy Mamy te uproszczone definicje nas samych, takie jak nasza ziemska tożsamość. Jan Nowak, Ewa Kowalska, to co robimy tutaj stricte na Ziemi. To Tak jak wiesz, tak jak jesteś w szkole i w szkole jesteś uczniem, uczennicą. To, to nie jest najbardziej esencjonalna prawda o Tobie, że jesteś uczniem, uczennicą, ale jest to pewna prawda w pewnym kontekście, na potrzeby pewnego kontekstu, pełnisz taką jakby funkcję, czy można Cię w ten sposób opisać, zdefiniować, jako ucznia, uczennica. Ale to nie jest ta najgłębsza prawda o Tobie. Jest głębsza jakaś, która hmm, była cały czas tam, była cały czas obecna, zanim po raz pierwszy przekroczyłeś, przekroczyłaś próg szkoły i również będzie to obecne, kiedy po raz ostatni go przekroczysz. Hmm. Czyli w którymś momencie zaczynamy być uczniem, uczennicą, w którymś momencie przestajemy, ale i wcześniej, przed tym, i po tym byliśmy sobą cały czas. kimi więcej. Ta głębsza prawda o nas samych. I tak samo jak mamy tutaj ziemską tożsamość, Za kogo się uważamy, zwykle tak na co dzień, na tych płytszych warstwach rutyny, wspomnianej i codziennych spraw, tak analogicznie myślę, że istnieje głębsza prawda nas samych znowu głębsza, bliższa prawdy, czy bliższa esencji definicja nas samych, która była i będzie aktualna, była aktualna zanim rozpoczęliśmy tą drogę, tutaj, to, to życie, tutaj, konkretnie ziemskie i będzie aktualna, jak je zakończymy. Jeżeli masz coś takiego, wierzysz coś takiego, uznajesz coś takiego, że tak jest faktycznie, że jest głębszy komponent ciebie, że on był wcześniej obecny i że będzie obecny później, to pojawia się jakby możliwość postrzegania życia pod innym kątem. Zanim myślałeś, myślałaś o, o tym, że Twoje istnienie rozpościera się daleko poza ten skraweczek, ten odcineczek ziemski, ale me, to ten odcineczek ziemski był Twoim, był wszystkim, o, tak powiem, był całą rzeczywistością. Więc można było się rozgościć w tym i uwić sobie gniazdko. Natomiast, jeżeli zaczynasz to poważnie uznawać że jesteś czymś więcej i twoje istnienie rozpościera się daleko poza ten odcinek, przed, po, to możesz postrzegać życie już nie jako miejsce do widzenia sobie gniazdka, tylko bardziej jako narzędzie. Coś jak właśnie ta szkoła dla ucznia. Przekraczasz próg szkoły, stając się uczniem i możesz się czegoś nauczyć, możesz coś z tego wynieść i wyjść w którymś punkcie z tego doświadczenia bogatszym, bogatszą i jakoś to sobie później zaaplikować własnym sumptem w Twoje następne dni, że tak powiem. Tak samo postrzegam analogicznie to życie tutaj, na ziemi, to samo. Rodzaj takiej szkoły, albo rodzaj książki, którą sobie studiujemy, czy rodzaj kursu, do kursu to też nierzadko sobie przyrównuje jakiegoś indywidualnego, w którym przerabiamy rzeczy, które nas interesują na tym głębszym poziomie tak naprawdę. Hmm. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nawiązanie oraz rozwój relacji z Bogiem, czy wszechświatem, czy wyższym Janem, no, świadomością, tą wyższą siłą. To jest coś, co możemy szczęśliwie robić już tu i teraz, jeszcze za tego życia, w ciągu tego życia, w trakcie tego życia tutaj ziemskiego, z tymi wszystkimi jego trywialnościami i rutyną. Możemy jednocześnie jednak się zajmować tym, tak jak możemy medytować sobie i trzebać z tego profity, zauważyć być może z zaskoczeniem, że czym dłużej praktykujemy, czym częściej praktykujemy medytację, tym jakoś bardziej wpływa to jednak na nasze życie. Chociaż wydawałoby się to początkowo być może jakąś odizolowaną praktyką, to jednak na dłuższą skalę wytrwale, praktykowane, stosowane, może faktycznie sprawić, że nagle zaczniemy zauważyć wtedy słowie nagle, że mamy więcej pokoju ducha, więcej niezależności emocjonalnej. Lepiej jakoś nasza relacja w, z życiem, z, z różnymi tam zmiennymi rzeczami, jakoś nam lepiej wychodzi. Lepiej się czujemy w kontekście tego, jak również w kontekście nas samych. Może się tak okazać ta <śmiech> niewinna medytacja. Może mieć zaskakująco duży, pozytywny wpływ na nasze życie i tak... E, Relacja z wyższą siłą również, przy czym relacja z tym wyższym komponentem samych ma to do siebie, że ona się rozpościera hmm, poza znowu ten odcinek. Tak jak nasze to jest testy duchowe, dusza, jeżeli tak to ująć. Nasza świadomość, nasza dusza, nasza duchowa esencja. My jako my. Nie nasze ciała, które wykorzystujemy, tylko my. Esencja rozpościera się poza ten odcinek AB ziemski, tak i relacja, którą nawiążemy i będziemy rozwijać z Bogiem, Wszechświatem wyższym ja, ona również rozpościera się poza ten odcinek. Czyli innymi słowy, inwestując w tą relację już dziś, inwestujemy tak naprawdę również w to, czego będziemy doświadczać później, ale później w znaczeniu po hmm, tym konkretnie życiu na ziemi. Tak jak w jego trakcie niektórzy inwestują w tak zwaną swoją złotą jesień, żeby ją mieć, żeby, żeby jej doświadczyć złotej jesieni, wygodnej emerytury. Tak możliwym jest, żeby analogicznie inwestować w taką żartobliwie mówiąc złotą jesień, bardzo żartobliwie po tym życiu, która nastąpi. Bo jeżeli jesteśmy duchową istotą, duchowymi istotami nieśmiertelnymi, na co będziemy żyć dalej i jest jak najbardziej możliwym, żeby wtedy wyciągnąć coś z tego życia to jest, jest coś fascynującego w tej zmianie hmm, perspektywy kiedy życie na ziemi przestaje być epicentrum i staje się narzędziem bardziej, tak jak jesteś powiedzmy na jakiejś wycieczce i, i zależy tobie na tym żeby jak najwięcej z tej wycieczki wyciągnąć zabrać ze sobą i wzbogacić swoje dalsze życie. Tak samo tutaj. Rozwój relacji z Bogiem, z oświatem, jest czymś takim, co wzbogaci nasze życie tutaj, ale również i wzbogaci nasze życie tam. Hmm. Czy, a czy dobrze jest inwestować już teraz w to, czego będziemy doświadczali, kiedy po raz ostatni przekroczymy próg? ziemskiej codzienności. Hmm. Tyle słowem wstępu. A teraz chciałbym, myślę, przejść już do garści konkretnych cyta cytatów, które sobie zapisałem. Nie wiem, ile omówię dzisiaj. Tyle, ile dam radę, tak bardziej spontanicznie myślę, to wyjdzie. Cytaty z rozmów z Bogiem Nina Donalda Walsha księgi drugiej. Ja już tą konkretnie drugą część omawiałem w volume, ale jeżeli chodzi o same cytaty, to zdążyłem tylko jeden przywołać wcześniej. Natomiast dziś się skoncentruję na całej reszcie, przynajmniej części tej całej reszty i na tym, do czego mnie inspirują, do jakich myśli, z czym mi się kojarzą. I tak patrzę sobie w notatki. I pierwszym z tych cytatów jest Pamiętaj, świętowanie życia odbywa się bez umysłu. Hmm. Z czym mi się to kojarzy? Świętowanie życia odbywa się bez umysłu. Zauważyłem, że częstokroć możemy stawiać sobie pewne warunki do tego, żeby być szczęśliwym, żeby czuć się szczęśliwym. Innymi słowy, Nierzadko warunkujemy własne szczęście, żeby czuć się dobrze w życiu potrzebujemy i tutaj mamy zwykle jakąś listę, coś co zwykle czyni nas szczęśliwym, szczęśliwą, czy to będzie dobre samopoczucie fizyczne, czy to będzie posiadanie jakiejś rzeczy, doświadczenie jej na co dzień i tak dalej. warunkowanie szczęścia, tak mi się to kojarzy, tyle o tym pisał Eckhart Tolle podobnież jeżeli interesuje Cię rozwój duchowy, świadomość i takie właśnie sprawy, to polecam również lekturę Eckharta Tola obok kniga Donalda Walsha, o którym to Eckharcie również, jednej z jego książek opowiadałem w Mulum, To była Nowa Ziemia. Zapraszam serdecznie. Moilium.podcast.blogspot.com Adres naszej strony molium pisane przez sam jak Marjola, na początku, na, po, na końcu też, podcast, jedno, sło, jedno słowo, jednym ciągiem, Molium podcast podcast przez C, .blogspot.com i tam znajdziesz wszystko posegregowane autorami, cyklami, tematami, wszystkim. I <ścoughs> Eckhart Tolle, co ciekawe, nawet w którymś momencie, tak jako ciekawostkę powiem Tobie, spotkał się w w jakimś tam programie z nimi, łoszem. To, to było interesujące nagranie. Zobaczyć ich razem, interesujące doświadczenie, jak sobie razem rozmawiają. Bardzo, bardzo interesujące, dlatego, że wiesz, to są osoby, które z zupełnie jakby innych kątów, innych narracji, tak naprawdę mówią o tym samym sporem mierze. Jeżeli uważnie to czytać, można rozpoznać mnóstwo wspólnych mianowników. I bardzo ciekawym było dla mnie zobaczenie ich razem, jak sobie siedzą przy stoliku i rozmawiają w czymś rodzaju talk show Eckhart'a. To był wypas. W każdym razie wracając do Nila i do rozmów z Bogiem, do tego warunkowania szczęścia, Eckhart właśnie w sporej mierze o tym pisał, o tym warunkowaniu, że Jedna sprawa to warunkować, a inna sprawa to jest odkryć, zdać sobie sprawę z tego, że właściwie to nie potrzebujemy tego robić. Właściwie to istnieje możliwość, by czuć szczęście, satysfakcję, spełnienie, komfort. Bez tych rzeczy. W sensie nie chodzi mi żyjąc w braku, tylko chodzi mi bez warunkowania jakiegokolwiek. Czyli, że innymi słowy... Żeby czuć się szczęśliwym, szczęśliwą, właściwie to nie musisz nic robić, wystarczy, że jesteś. Jak to brzmi i to? Dla mnie w pierwszym odruchu, nawet do dziś, czasem brzmi to dosyć tak osobliwie i egzotycznie. Przy czym dzisiaj już znacznie bardziej się z tym oswoiłem. Jak to możliwe, żeby czuć się szczęśliwym z samego tego istnienia? Hmm. Tu są różnego rodzaju pułapki luzoryczne, bo wiesz, można na przykład, yy, żartobliwie mówiąc, wpaść w taką pułapkę, że ok, nie warunkuję szczęścia, bo yy, nie warunkuje własnego szczęścia, bo czuję się szczęśliwy z, sam ze sobą, ale tak naprawdę, jak wnikam w siebie, to wiem, że że to nie jest tak naprawdę takie, wiesz, poczucie szczęścia bezwarunkowe, tylko ono wypływa z tego, że lubię siebie. Ha, ha, <grym>, czyli, czyli ono jednak jest warunkowane, bo bo jest coś, co lubię, dlaczego to lubię, mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, co lubię w sobie i wiesz, zrobić taki zbiór i ten cały zbiór to będzie jedna wielka odpowiedź na pytanie, dlaczego czuję się szczęśliwy, czuję, czuję się szczęśliwy, bo wiele w sobie lubię, więc jeżeli jest wiele rzeczy, które w sobie lubię, no to, no to czuję się szczęśliwy. <grych> Czyli jest to jednak jakiś warunek spełniony. Może sobie sam go nie stawiałem na pierwszym miejscu, ale odkryłem, że jednak jest coś, co, co daje mi szczęście. Ale to jednak nie jest tak naprawdę to samo istnienie dosłowne, takie esencjonalne. To jednak nadal jest coś, no jest dosyć blisko samego istnienia, ale jednak nadal jest w jakiś sposób warunkowane. Bo jeżeli nie odnalazłbyś, czy nie odnalazłbyś w sobie tych rzeczy wielu, które w sobie lubisz, no to co się dzieje, z, twoją, z Twoim paliwem szczęścia. Ha. Więc tutaj jakby, jeżeli ktokolwiek mówi o tym, że, że można czuć się szczęśliwym, bezwarunkowo, to wskazywałoby na to, że można czuć się szczęśliwym właściwie znikąd, dosłownie zupełnie, zupełnie znikąd. Jakiś taki stan mirwany, trudno uchwytny może. Jako wskazówkę mogę podpowiedzieć, podszepnąć, bo dla mnie też to było bardzo enigmatyczne. No jak? Znikąd. Ale jako wskazówkę mogę podpowiedzieć iluminację w medytacji, czyli właśnie tej wspomnianej medytacji. W medytacji to się właśnie może objawić. Poczucie komfortu, które rozglądasz się wokół, świadomością i nie potrafisz dostrzec, co jest przyczyną, co daje Ci to szczęście. Nie potrafisz, innymi słowy, zidentyfikować jego źródła. Po prostu jest to szczęście, ale nie wiesz właściwie skąd ono się bierze. I wtedy właśnie można odczuć namacalnie, że właściwie to, to doświadczenie, to odczucie już dosyć dobrze brzmi mi na, na to czerpanie szczęścia z samego własnego istnienia. Nie ma nic wokół mnie, czy w polu mojej świadomości, co zidentyfikowałbym jako źródło mojego szczęścia, a jednak czuję się szczęśliwy czy komfortowo się czuję, czy czuję się spełniony, usatysfakcjonowany, czuję pokój, ale nie ma źródła, nie widzę źródła. Nawet nie czuję. Hmm. Czuję tylko stan. Coś mnie w ten stan wprowadziło, ale nie ma źródła. Po prostu pozwoliłem się sobie wyciszyć, wejść w siebie i nagle stanę sobie sprawę, że są te czucia. Znikąd. No i potrzebuję się z tym pogodzić. Potrzebuję to zaakceptować, że no to jest możliwe. Faktycznie to jest możliwe. Odczuwanie szeregu tych pozytywnych odczuć znikąd. Chociaż niektórzy mogliby je etykietować, że to jest właśnie odczuwanie Boga, że świata. Jak wyciszysz wszystko wokół siebie, to możesz go usłyszeć. Można tak to ująć. Ja jakby jestem daleki od, od tego myślę, że to jest, nie jest tak istotne gdyż akurat dla mnie dla mnie nie jest to aż tak istotne takie podejście do sprawy, gdyż ja w sporej mierze traktuję wyższe ja, czy wszechświat, czy, czy Boga jako synonim nas, jakkolwiek dziwnie to może brzmieć Um, to ma związek spory z tym, że w moim postrzeganiu zawieramy się w Bogu czy we wszechświecie w wyższym, a ja, nadświadomości, wszechświadomości naturalne. Jeżeli, wiesz, to dobrze określa ten termin wszechświadomość. Wszechświadomość, czyli świadomość, która jest wszędzie. Jest jakaś świadomość, która istnieje wszędzie, jest wszystkim. No to jeżeli jest wszędzie i jest wszystkim, to też jest Tobą. A więc tak naprawdę nie jesteś osobną jednostką od tej świadomości. Nie jesteś oddzielony, oddzielona od tej świadomości, tylko cały czas jesteś tak naprawdę jej częścią. Mi się podobało i nadal podoba takie określenie dzieci Boga, czy dzieci Boże, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. To mi się właśnie tak kojarzy. Dobrze rezonuję z takim odczuciem, że jesteś częścią czegoś większego, ale... Nie na zasadzie, że złapaliście się za rączki i nawiązaliście relacje, tylko na zasadzie, że tak naprawdę cały czas jesteście jesteś, jesteś jakby aspektem tego. Ja to określam mianem, że jesteśmy myślami Boga. Tak poetycko. Um, że Bóg nas myśli innymi słowy. Aspektami Boga. Nigdy nie byliśmy odrębni. I to jest nowe spojrzenie na sprawę dla części osób. Tak na siebie spoglądać, że nigdy nie byliśmy odrębni od Boga. Od Wszechświata. Od tej Wszechświadomości. Zawsze byliśmy częścią tego. Ale wiesz, jeżeli tak na to spojrzeć, to jest jeszcze jedna naturalna konsekwencja takiego sedna sprawy. Mianowicie, że przestają istnieć te terminy jako osobne koncepty. Ja i Bóg, ja i Wszechświat, ja i nadświadomość, wszechświadomość. Tylko to wszystko jest jedno. Myślę, że już wiesz, co mam na myśli. To jest wszystko jedno i to samo. Dalekie od takiego żartobliwie i płytko rozumianego, że ja jestem Bogiem, a więc jestem tożsamy z tą, tą wszechświadomością. Jestem i nie jestem jednocześnie. Jestem, bo jestem tak naprawdę, nie jestem niczym odrębnym, nigdy nie byłem, więc jestem też tożsamy. Nie jestem natomiast w takim znaczeniu, że moja perspektywa jest inna. O czym wspomniany Neil Donald Walsh, te, Donald Walsh też pisze ciekawie hmm, w tych swoich książkach. Po co to wszystko? Po co te odmienne perspektywy? Właściwie to on przedstawia takie totalnie y, zakręcone postrzeganie tematu, żartobliwie mówiąc, znowu, że właściwie nie ma nic innego poza, poza tą świadomością. Dosłownie, nie ma nic innego poza Bogiem. Jest tylko Bóg, który sam siebie doświadcza pod różnymi kątami, z wielu różnorakich, mnogich stron. Spoglądając na, na siebie samego, doświadczając oczami każdego między innymi człowieka, tak naprawdę każdego stworzenia. A jeszcze jak poczytamy Dolores Cannon, to jeszcze tam odnajdziemy, że tak naprawdę w każdej cząsteczki materii, obojętnej już, czy w ludzkim rozumieniu ożywionej, czy nieożywionej, Wszystkim, wszystkim, wszystkim, wszystkim. Wszystko jest po prostu Bogiem, który sam siebie doświadcza. W różnej formie. I to wspomniane cieszenie się życiem, że nie potrzebujemy pozwolenia umysłu. Znowu powróćmy do, do tego cytatu. To jest takie cieszenie się życiem przez się. Myślę, że kiedy odkryć to w sobie, odkryć, że jest możliwym czuć się szczęśliwym, bezwarunkowo. Jest możliwym czuć się spełnionym, usatysfakcjonowanym, bezwarunkowo. Jeżeli to w sobie odkryć, to możemy odczuć jednocześnie sporą ulgę, Gdyż nie będziemy, jakby przestaniemy gonić za tym szczęściem, bo już nie będzie za czym gonić. Gonić możemy za czymś, co można złapać, co, co można w ogóle ścigać, co gdzieś jest poza nami. Trzeba się powysilać trochę, żeby to doścignąć. Natomiast w tym ujęciu nie potrzebujemy nic gonić, to cały czas tam było. Co potrzebujemy zrobić, to coś odwrotnego znowu, żeby było zabawniej. Zatrzymać się. Zatrzymać się i spojrzeć w głąb, spojrzeć w siebie. I paradoksalnie jedną z rzeczy, które mnie fascynują jest to, że spoglądając w siebie, w głąb siebie możemy dojrzeć również Boga. Możemy właśnie poprzez to wyciszenie i nawiązanie kontaktu z samym, samym sobą stać się bardziej wrażliwi na kontakt z Bogiem wszechświatem. To jest w ogóle ciekawe, jak się uwrażliwić, stać się bardziej sensytywnym na ten kontakt to właśnie przez to. Nie tyle, że zatrzymujesz się po prostu w życiu, to jest pierwszy krok. Nauczyć się zatrzymywać <śmiech> z całego tego ruchu, z całego tego pędu, z całego tego mnóstwa zadań, mnóstwa rzeczy do zrealizowania wątków gdzieś tam w umyśle. Ciągle nauczyć się zatrzymać, to jest pierwszy krok. Drugi krok nauczyć się spoglądać w siebie, kontakt ze sobą, w ogóle go nawiązać, zobaczyć, że... Coś takiego istnieje jak ja, tylko że zwykle nie dawałem, nie dawałam temu uwagi, ale istnieje głębszy, głębsza ja. Dociec do tego, dotrzeć. Medytacja jest dobrym sposobem, bardzo łatwe, to dotarcie. I potem jest trzeci krok, jakby dziejący się sam przez się, jako naturalna konsekwencja tych dwóch poprzednich. Że coś się we mnie uwrażliwiło, aktywniło jak gdyby dodatkowe zmysły i staje się dla mnie bardziej realna relacja z Bogiem światem, Bardziej rzeczywistym doświadczeniem to się staje. Przestaje być abstrakcyjnym konceptem, o którym możemy sobie co najwyżej hipotetyzować, ale staje się realnym doświadczeniem, które kiedy już go doświadczyć, zasmakować, no to wtedy o wiele bardziej wiadomo o co chodzi. O czym ja tutaj mówię dzisiaj? Relacje z Bogiem. Czy już ze światem. Ale jeżeli chodzi o ten cytat, że, że nie trzeba prosić swego umysłu o pozwolenie, żeby się cieszyć, żeby być szczęśliwy, to ma dla mnie też wagę właśnie taką, że po, nierzadko sobie potrzebuję o tym przypominać. Gdyż nadal, mimo wszystko, nierzadko ulegam temu schematowi, że że są, w związku z tym, że są jakieś rzeczy, jest całe mnóstwo rzeczy, które mnie ekscytują i dają mi szczęście, no to wchodzę w taki nawyk, że żeby być szczęśliwym, no bo to, po, to potrzebuję coś z tych rzeczy, coś sięgnąć, po coś sięgnąć z tych rzeczy, z tego zbioru i sobie po prostu sprawić to szczęście. Potrzebuję je sobie sprawić, żeby go doświadczyć. Nierzadko jeszcze ulegam temu, poprzez to właśnie, że te rzeczy istnieją. Istnieje mnóstwo rzeczy prawdopodobnie i dla Ciebie, które by Cię uszczęśliwiły. Warto jednakowoż pamiętać, że równolegle do tego jest szczęście, które mamy cały czas, cały czas, przy sobie, w sobie, na wyciągnięcie ręki. Przy że to nie jest jedyny sposób, innymi słowy, to jest po prostu jeden z wielu. Istnieje jeszcze jeden, jeszcze inny, właśnie to szczęście, które mamy jak gdyby przyrodzone, poprzez sam fakt, że jesteśmy świadomi. I być może to jest właśnie naturalny nasz stan, naszego bytu. ekstaza, ale tak naprawdę komfort, komfort, to co można określić miłością czy pokojem, jak ja bym miał to określić, podać jakieś najbardziej precyzyjne określenia tego stanu, to mi się kojarzy z miłością i pokojem. Miłość bezwarunkowa, która jest bezwarunkową akceptacją i jak wczuwam się w tą bezwarunkową akceptację, to czuję taki bezgraniczny pokój. Stąd ja bym użył tych określeń jako najbardziej precyzyjne do opisu co bym mógł uznać za taki najbardziej przyrodzony stan świadomej istoty? To właśnie to. Miłość, akceptacja, pokój. Które możemy określać w mianem szczęścia. Myślę, że byłoby to trafne, mogłoby być. Zerknę dalej w cytaty. Otóż, gdy podchodzisz do każdej chwili bez obciążeń przeszłości, wolny od wcześniejszych myśli, możesz stworzyć siebie na nowo, zamiast odgrywać to, kim już byłeś. Ha. Czyli wiesz, kluczem tego cytatu rewolucyjnym jest podejście do każdej chwili bez obciążeń przeszłości. Co to znaczy? To była rzecz, która mnie fascynowała, kiedy po raz pierwszy o niej kiedyś tam pomyślałem. Hmm. Można by uznać, że nawykowe postępowanie, nawykowy model postępowania, taki stereotypowy, konwencjonalny, polega na tym, że jesteśmy zakotwiczeni w naszej przeszłości, w naszych dotychczasowych doświadczeniach, z których się przecież wyłania cała nasza tożsamość, nasze pojmowanie samych siebie, z tego wszystkiego, co zrobiliśmy, czego doświadczyliśmy do tej pory. No to to tak naprawdę tylko cementuje i dokłada się cegiełka po cegiełce każdego dnia na obraz nas samych, jaki nosimy dzisiaj i jaki będziemy nosić jutro. On się co najwyżej będzie w jakimś tam stopniu modyfikował, ale generalnie generalnie on się ukształtował przez lata naszych, naszych życiowych doświadczeń. I poprzez to w sporej mierze jesteśmy ograniczeni tym obrazem, tymi doświadczeniami. Ile tam lat za nami stoi, wypełnionych owym doświadczeniem, to nie za wiele mamy do powiedzenia, ile możemy zmienić w jeden dzień, czy w kilka dni, czy, czy w kilka tygodni. Jak łatwo jest w ogóle, czy, czy jest w ogóle to możliwe, żeby jakoś radykalnie się zmienić. Szczególnie, jeżeli właśnie tak podświadomie postrzegamy siebie jako sumę, wynik sumy, tego wszystkiego, co miało już miejsce. A to jest bardzo mocny ładunek, w sporej mierze dlatego, że niedotykalny, nie możemy się cofnąć i przemodelować tego sobie, żeby wynik był inny. Wydaje się to nie do cofnięcia. Tak niemalże mówiąc językiem informatycznym tylko do odczytu. Niemalże, no bo jakiś wpływ jednak mamy, ale w kontekście procentowym wydaje się on marginalnym. Co najwyżej, jeżeli będziemy bardzo wytrwali, to możemy osiągnąć jakieś większe zmiany, długo dystansowo, dopiero właśnie. To jest ten haczyk, że dopiero po dłuższym dystansie czasowym możemy osiągnąć jakąś istotniejszą zmianę w nas samych, I to takim wysiłkiem konsekwentnej wytrwałości. Czyli jeżeli, jeżeli się tak wiesz, zaweźmiesz i uprzesz i wytrwale hmm, będziesz realizować jakiś plan, który sobie obierzesz, żeby się zmienić czy udoskonalić, ukształtować w jakimś konkretnym kierunku. Wiesz, że to wymaga czasu, że to jest jakiś tam cel dłuższy odstansowy, bardziej niż krótko, no ale stać się na siłę woli, na wytrwałość, konsekwencje, no to podejmujesz, no i lecą kolejne lata, no i faktycznie po jakimś tam okresie czasu możesz to osiągnąć, ale no to nie jest zbyt komfortowe. Osiągnąłeś czy osiągnęłaś to tak naprawdę tylko dlatego, że udało Ci się z tą całą wytrwałością, ale ile to kosztowało wysiłku? Udało Ci się po prostu dlatego, że wystarczająco długo występowałeś, czy występowałeś naprzeciw wadze dotychczasowego siebie. Dotychczasowej siebie. Tak trochę przeciąganie lin, to przypomina. Przeciągać linę sam, sama ze sobą, dotychczasowym, dotychczasową. Hmm. Ciężka sprawa. Zmienia się jednak. Kiedy zmienimy Postrzeganie tej sytuacji. Przestaniemy postrzegać siebie, że jesteśmy łańcuchami przykuci. do tego bagażu doświadczeń wszystkich, jakie przeżyliśmy w tym życiu. Że jesteśmy co najbliżej właśnie taką sumą niezmienialną, taką bezuczuciowo determinowaną matematycznie sumą wszystkich naszych życiowych doświadczeń. I tyle. Możemy przestać tak to postrzegać, tylko postrzegać to inaczej, przez pryzmat naszej świadomości. Co on myśli przez pryzmat świadomości? To, że właściwie istnieje taka perspektywa, w której przeszłość nie istnieje. Jeżeli tak się skupić i zagniskować uwagę na tym, co jest tu i teraz. To powinno być dosyć proste do wykonania, skoncentrować się na tym, co jest tu i teraz. Mogę spojrzeć nawet na siebie, okiem czy wzrokiem mojej świadomości, spojrzeć na siebie, pomyśleć o sobie, to mam na myśli, pomyśleć o sobie, kim jestem, ale jednocześnie z taką świadomością, żeby mieć w umyśle, że, że jestem tu i teraz, tu, teraz konkretnie, nie przed chwilą, nie zaraz, potem, tylko tu i teraz pokontemplować trochę tę świadomość, że jestem tu i teraz i właściwie do tego się przydaje lektura Karta bo on sensownie o tym pisze. Można sobie w tym momencie zdać sprawę z tego, że właściwie to nie mogę być nigdzie indziej niż tylko tu i teraz. Nie ma opcji, żebym znalazł się w przeszłości na przykład. O tym już wspominałem, że to się wydaje takie nie do wpłynięcia, nie do ruszenia, bo już miało miejsce, koniec, zaklapane, scementowane. nie istnieje, nie ma opcji, mogę co najwyżej wspominać, ale to już nie istnieje, tak samo z przyszłością, nie ma opcji, żebym znalazł się w tej przyszłości, bo kiedy już się tam znajdę, to to będzie teraz, ha, czyli nic się nie zmieniło z mojego punktu widzenia, jestem cały czas tu i teraz. Nie ma opcji, to jest coś fascynującego w tym, kiedy sobie zdać sprawę z tego, że nie mogę wyjść poza to tu i teraz. Są też z tego profity, mianowicie, kiedy znajdujesz siebie w takim tu i teraz i że właściwie nie możesz istnieć, nigdzie, indziej, nie ma takiej opcji, to i możesz sobie właśnie, być może już się domyślasz, że możesz sobie zdać również tego sprawę, że cały ten niby ładunek, niby to wszystko, co się składa na Ciebie, z przeszłości, to jest iluzja, no bo co co robi tą Twoją sumę, Ciebie, skoro to już nie istnieje? tak już nie ma. To co najwyżej, co najwyżej, to za kogo się uważasz, czy jak siebie postrzegasz, to jest po prostu umowa społeczna. Echo. Umowa taka, którą sam podjąłeś, podjęłaś. Umownie po prostu. Echo. Echo tego, co było przyczepiłeś, czy przyczepiłaś się do tego echa i tak sobie trwacie. Trwasz, wykorzystujesz to echo tego, co było jak portret. Portret, który nie przedstawia żywej osoby, tylko kogoś, kto już nie istnieje. Gdyż osoba, która, która istniała podczas malowania portretu, no to to już nie jest ta osoba, która istnieje po jego namalowaniu. Na tej analogicznej zasadzie, że nie można wyjść do tej samej rzeki. Tak samo i wszystko, co niby tam w tym konwencjonalnym modelu Ciebie tworzy i tak bardzo na Ciebie wpływa, te wszystkie doświadczenia, nie było. Jakby możesz dotrzeć do tego, że jedyną siłą, jaka tworzy Ciebie, to za kogo się uważasz, jak siebie odczuwasz, jak się czujesz ze sobą samym, z sobą samą, jedyną siłą, która to podtrzymuje w Tobie, to jest to, jaką wagę przykładasz do tych przeszłych doświadczeń, które już nie istnieją, nie ma po nich ślany. Możesz, mo Mogą być one żywe w Tobie, ale to jest trochę tak, jak z moimi bliskimi częścioma znajomymi. Część trochę przyjaciele z przeszłości. Niedawno o tym rozmawiałem z inną osobą i, i rozmawialiśmy, trochę właśnie taka refleksja, głębsza, znowu te chwile głębi i Opowiadałem o tym, że ja mam właściwie te osoby, mówiłem, opowiadałem o osobach, z którymi generalnie nie miałem kontaktu przez, przez dłuższy czas. Kiedyś mieliśmy kontakt bardzo częsty, bardzo taki bliski, w bliskiej relacji. Współdzieliliśmy to właśnie życie, te doświadczenia, to jest później była przerwa powiedzmy wieloletnia, kilkuletnia, kilkunastoletnia i co? I później nawet jakbyśmy mieli się skontaktować ponownie to nie jest już to samo. I opowiadałem o tym, że pomimo tego, że minęły te lata przerwy w relacji z jakimś tam powiedzmy przyjacielem, przyjaciółką, to ja, dla mnie jakby z mojego punktu widzenia, z mojej perspektywy nic się nie zmieniło, bo ja przez te lata rozłąki nosiłem w sercu, znowu poetycko. Obraz tej osoby i odczucia takie, jakie mieliśmy, kiedy spotkaliśmy się po raz ostatni. Takie, jakie było aktualne. Obraz aktualny, który był aktualny wtedy, kiedy po raz ostatni się widzieliśmy. I ten obraz u mnie się nie zmienił. On cały czas żywotnym pozostał. I z mojego punktu widzenia, z tej perspektywy, nawet pomimo tych lat, ja mógłbym w każdej chwili spotkać się z tą osobą jak gdyby nigdy nic. Jak gdyby w ogóle nie minęło nawet najmniejszy jeden dzień powiedzmy. Tak świeżym jest ten obraz dla mnie. Ale z drugiej strony logicznym jest dla mnie, jestem świadomy tego, że jednak te lata minęły. To, że ja mam ten obraz to dlatego, że po prostu to była najnowsza wersja ostatnia, jaka się we mnie ostała w mojej świadomości danej osoby. Ale ona nie była aktualizowana. X czasu. I dlatego... Teraz, tak naprawdę, po latach, pomimo tego, że ja mógłbym podejść do tego, jakby nic się nie stało, nie minął ani jeden dzień, no to ta druga osoba, no nie mam już do niej dostępu. To nie będzie ta osoba z moich myśli i uczuć. Już nie. To będzie ktoś zupełnie, zupełnie inny. Dlatego, że zmodyfikowany właśnie przez te lata doświadczeń. Prawdopodobnie, ten ktoś postrzegałby również w analogiczny sposób? Nie, tak przy okazji. Co ciekawe. Hmm. I wiesz, teraz właściwie to masz więc wybór. Możesz. Utrzymywać w sobie. Mocne więzi skojarzeniowe z czymkolwiek czego w życiu doświadczyłeś i doświadczyłaś, co tworzy Ciebie, w jaki sposób na Ciebie wpływa. Możesz się tego trzymać kurczowo i dysponować silnym konceptem własnej tożsamości. Z drugiej strony wiedząc, że ta tożsamość będzie miała małe, dosyć wąskie pole manewru, tak jak opowiedziałem wcześniej. Natomiast alternatywa będzie polegała na tym, alternatywny model będzie polegał na tym, że możesz dostrzec, że właściwie to, co, co Ci robi, niby ten silny, mocny model tożsamości, to są tylko Twoje skojarzenia. To ile uwagi dajesz temu, co Cię spotkało, a po czym już nie ma śladu, to już było. I nie ma. Tak jak z tymi bliskimi osobami, co Ci przed chwilą opisałem, pomimo żywego obrazu w sercu, że ja naprawdę mógłbym do tego podejść, jakby nie minął nawet jeden dzień. I to by przeszło z mojego punktu widzenia. Dla mnie to by przeszło. Ja mógłbym tak do tego podejść. I gdyby ta osoba mogła jakimś cudem być tą samą osobą z moich czasów, tam z przeszłości, no to moglibyśmy jak najbardziej z sukcesem kontynuować relację. To by przeszło. Ale jak wiesz, ta osoba nie jest tą osobą, bo po prostu... Minęły te lata. Inny człowiek. I dlatego, pomimo tego, jak ja mam mocny obraz, obraz w sercu, sentymentalny, uczuciowy, wrażliwy, żywy, do którego mógłbym w każdej chwili wrócić, to, to się nijak ma do stanu na zewnątrz, w, słowiu, w którym w którym ta osoba... Jest zupełnie inna już, albo w sporej mierze inna. Jest między nami przepaść, która uczyniła z tej osoby innego człowieka w sporej mierze, dlatego że przez długi czas nie współdzieliliśmy jednak tych naszych doświadczeń. Także jak to się ma. Mój obraz wewnętrzny do stanu zewnętrznego w takiej sytuacji. I tak samo tutaj. To, za kogo się uważasz, jak się ze sobą czujesz, to jest Twój obraz wewnętrzny. Podtrzymywany Twoją uwagą i Twoimi tymi jakby liniami skojarzeniowymi, które utrzymujesz cały czas, jakby bardzo się ich trzymasz, bo to jest Twoja definicja siebie, to jest coś, co bardzo pieczęłowicie sobie pielęgnujemy. Nasza definicja, nas samych, za kogo się uważamy, jak się ze sobą czujemy, jak siebie oceniamy być może. Ale jeżeli zobaczyć w tym, że tak naprawdę jedynym, jedynym powodem, dla którego to jest, to jest w ogóle w nas witalne i silne, to jest to, że po prostu tego się trzymamy i to wybraliśmy, ale tak naprawdę to już nie istnieje. To jest tylko nasz koncept w umyśle, wirtualny obraz, który sobie wyświetlamy cały czas i cały czas, konsekwentnie, konsekwentnie, ale to jest obraz czegoś, co już nie istnieje. Tak jak obraz w astronomii gwiazdy. Widzimy obraz gwiazdy, powiedzmy, przez jakiś teleskop czy, czy planety. Która to gwiazda czy planeta już dawno nie istnieje w tym czasie, w którym my oglądamy jej obraz, bo tak się rządzą te prawa fizyki. Zanim światło, zanim ten obraz do niej, do nas dotrze, to tam już, biorąc pod uwagę, jak ogromna odległość nas dzieli, to praktycznie ta planeta może już w ogóle nie istnieć, czy ta gwiazda. I, i nie ma znaczenia, że my widzimy, my teraz widzimy ją, jakby była żywotna normalnie, tu i teraz, w czasie rzeczywistym. Nie ma to znaczenia. I tak samo tutaj, znowu, obraz, który masz wyświetlany w sobie cały czas, wirtualny, taki holograficzny obraz siebie. Tam sięgasz za każdym razem, kiedy myślisz o sobie, kim jesteś. Kiedy wczuwasz się w siebie, jak się czujesz ze sobą samym, ze sobą samą. To jest obraz holograficzny, tak jak tej gwiazdy. Czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Ale ty wpatrujesz się w ten obraz hipnotycznie, z własnego wyboru, bo tak się zwykło robić. ja wina, jest to taki konwencjonalny model postępowania. Gdyż wszystko, czego doświadczamy, w jakiś sposób, jakiś tam obraz w nas wywołuje, i my sobie oglądamy ten obraz. Doświadczamy życie przez pryzmat, innymi słowy, nas samych, własnej perspektywy, oglądając tak naprawdę to życie przez własne jak mówię, można powiedzieć własnymi oczami, ale tak naprawdę nie chodzi tylko o fizyczne, fizyczny wzrok, ale tak naprawdę o nas samych, o, o to, kim jesteśmy. Tyle jest tak naprawdę żyć, ile ludzi. Każdy z nas doświadcza życia inaczej, na swój sposób. Czuje inaczej, na swój sposób. Gdzieś tam i wszystko, czego doświadczamy, wyłuje nas, powołuje do życia w nas właśnie taki wewnętrzny obraz, jakby holograficzny, wirtualny i my po prostu siłą rzeczy, naturalnie, jesteśmy w niego wpatrzeni i w tym nie ma nic złego. Zaczyna się robić niebezpiecznie wtedy, kiedy postrzegamy ten obraz jako rzeczywistość. Czyli robimy z niego nie portret wiszący na ścianie, który możemy wykorzystać co najwyżej edukacyjnie, czy, czy podziwiać dla walorów estetycznych, ale robimy z tego kredo rzeczywistość, że po prostu wpatrujemy się w ten obraz jakby to było rzeczywistością, a nie tylko co najwyżej właśnie takim hologramem wirtualną rzeczywistością. I dlatego w efekcie mamy tą definicję nas, niezmienialną, niby silną, ale tak naprawdę to jest tylko ten obraz. I zwróć uwagę, on niknie. Co się z nim dzieje, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że, że jesteś tu i teraz i nie możesz być gdzie indziej? Przecież wszystko, co tworzy ten obraz, pochodzi z tego gdzie indziej, z tego z tej przeszłości, konkretniej rzecz biorąc. Stamtąd pochodzi. To, jak siebie widzisz dzisiaj, pochodzi stamtąd, stamtąd. Za tobą, co już nie istnieje, nie ma, nie ma jak tego dotknąć, nie ma jak tego w ogóle doświadczyć nic. Można wspominać, ale to jest sięganie świadomością w próżnię. Znowu, jakby wirtualną rzeczywistość. Możesz przywołać to w formie wirtualnego obrazu, ale to będzie wirtualny obraz czegoś, co już nie istnieje. Jak wiesz. I celowo tak to akcentuje, dlatego, że to może być rewolucyjne, to właściwie jest rewolucyjne, zdać sobie sprawę z tego, że to nie istnieje. I moja definicja mnie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie iluzorycznym konceptem, który podtrzymuje z własnej woli to jest moja decyzja, nawykowa, podświadoma, nad którą jednak mogę mieć sensowną kontrolę, jeżeli się mi przyjrzę. Zobaczę ją w ogóle, że aha, że, że w ogóle coś takiego istnieje. Czyli pierwsze co, to przestanę to postrzegać za stan faktyczny, że to jest betonowe, scementowane, ta suma przeszłości, koniec, rzeczywistość. Przestanę to postrzegać jako rzeczywistość, tylko dopatrzę się w tym, Właśnie tej iluzji, że zapatrzyłem się w obraz, zapatrzyłem się. Tak jak oglądasz film i w którymś momencie, prędzej czy później, zwykle jest tak, że utożsamiasz się z jego fabułą, przeżywasz go, traktujesz go, innymi słowy, przez pewien czas, jak rzeczywistość. Inaczej by nie było sensu oglądać filmów dla rozrywki, bo jakby się nie czuło tego, co tam ma miejsce, co tam się dzieje, no to nie byłoby tego fanu całego. Na jakiś tam czas się potrzebujesz poczuwać, Umownie i to jest umowne. To samo z grami komputerowymi, to samo z książkami, i em, tak samo tutaj, obraz siebie, ale zobaczyć w tym obrazie, w definicji samego, samej siebie, coś takiego, że to jest po prostu umowne. I teraz i spojrzeć na to em, obiektywnie, i zobaczyć, ile z tego obrazu tobie tak naprawdę odpowiada, ile nie. I jakby modelować siebie z tego punktu widzenia, już z tej pozycji. Osoby, która wie, że to jak siebie postrzega, to jest wirtualne. Czyli całkowicie do przemodelowania, jeżeli byś chciał, chciała. Całkowicie możesz to przemodelować, jak chcesz. Dlatego, że nic cię przy tym nie trzyma. Nie ma żadnego żelaznego ładunku, nie ma betonowego ładunku, nie ma żadnych łańcuchów, które by Cię do czegoś przykuwały. Bo to już nie istnieje, nic nie istnieje. Ty widzisz tylko ten portret, efekt czegoś, co już nie istnieje. Echo. Echo jest dobrym porównaniem. Najlepszym, jakie przychodzi mi na myśl. Takim, które najdotkliwiej to ilustruje. Echo, jak sam wiesz, jeżeli nic z tym echem nie zrobić, nie nagrać go na dyktafon i nie puszczać przez wzmacniacze, głośniki, to co się z nim stanie? ale my właśnie to robimy, my nagrywamy to echo i wzmacniamy i puszczamy przez nasze wewnętrzne głośniki i tak wiesz, w kółko i w kółko i w kółko i stąd się bierze nasza ta tożsamość bazująca na dotychczasowych doświadczeniach, na wszystkim, co przeżyliśmy do tej pory. Dostrzec w tym jednak takie coś i przestać jakby przestać nagrywać, przestać ten kołowrotek kręcić, wzmacniać, tylko się zastanowić, co jest tak naprawdę tego warte? Co byłoby warte wzmacniania, nagrywania, wzmacniania na przyszłość, żeby być dalej taką osobą? Co jest tego warte w istocie? Co byłoby tego warte w istocie tak naprawdę? A co nie? Zrobić taki rachunek sumienia, że tym dwie mówiąc, takie obiektywne przyjrzenie się, analizę tej własnej definicji siebie i wyciągnąć wnioski i zacząć je stosować. Do przodu. W tym ujęciu mamy znacznie większy zakres wpływu na siebie samych, bo cały czas tak naprawdę obcujemy z holograficznym obrazem, z samą informacją, która, która jest niematerialna. Nijak nie jest zbetonowana, nijak nie jest zamanifestowana. To ile się z niej zamanifestuje będzie zależało od nas samych, czy nadal będziemy bez zastanowienia powielali wszystko jak leci, tylko dlatego, że było wcześniej. Po prostu tak bez zastanowienia, bez namysłu wszystko powielamy. Czy wybierzemy sobie, co jest tego warte, co innymi słowy w naszych oczach na to zasługuje. I to będziemy kultywować i powielać w przód w naszym życiu, w naszej rzeczywistości, w nas samych. Całej reszty nie dając naszej uwagi więcej, przynajmniej starając się nie dawać. To nam daje znacznie szerszy zakres wpływu modelowania siebie w pożądanym kierunku. Co dalej. Czy przeczytam jeszcze jakiś cytat? Myślę, że tak. Jeszcze coś przeczytam. Życie może być procesem tworzenia albo odtwarzania. Właśnie to ten cytat dobrze właśnie ilustruje to. Myślę, że już teraz jest dla Ciebie dosyć dobrze zrozumiałem. Ten cytat brzmi, może być znajomo do siebie innymi słowy, dlatego że on dobrze się bardzo dobrze wpasowuje w to, co przed chwilą opisałem właśnie tworzenie albo odtwarzanie. To jest ta kluczowa różnica, fundamentalna, która może być życiową różnicą. Właśnie to tworzenie, a odtwarzanie. I co ciekawe, właśnie w tej serii Nila Walsha, rozmów z Bogiem, sporo dostajemy takiego elaborowania nad tym, wynikania w ten koncept, czym jest odtwarzanie, czym jest tworzenie, że tworzenie jest możliwe, a odtwarzanie co najwyżej nawykowe, Gdzie możemy jak najbardziej przełączyć się z jednego na drugie. Jak to może wpłynąć na nas samych? Jak to może wpłynąć na nasze życie? Na nasze doświadczenia? Wiesz, jest coś fascynującego w tym, że właściwie tak naprawdę z tego punktu widzenia to każdego dnia, każdego dnia, jeśli tylko tego chcesz, masz tą czystą kartkę na zawołanie. Czyli zacząć zacząć siebie jak od czystej kartki. Mieć wolną rękę. Masz. Masz, tylko że no to się mija znowu z celem, to jest druga skrajność. Po co? po co? każdego dnia resetować siebie i w zupełnie innym kierunku każdego dnia podążać? No? Albo schizofrenia, albo że chcę posmakować mnóstwo smaków zanim wybiorę sobie jakiś konkretny kierunek. No to wtedy jasne, <grym> wiadomo. Jest to nawet, nawet wskazane, tak, a może nie aż tak codziennie, że jeden dzień to może być za mało, żeby zasmakować nowych kierunków, ale faktycznie, jakie to daje możliwości? Bo jeżeli trzymać się tego konwencjonalnego modelu znowu, no to nigdy nie ma człowiek szansy, żeby zasmakować wielu różnych sposobów na życie. Bo będzie ciągle tak naprawdę siłą grawitacji własnej iluzji, wspomnień, uwagi jaką daje tym wspomnieniom, tutaj tak naprawdę, będzie przytrzymany kurczowo, bardzo ciążeniem, do jednej definicji, jednego tylko sposobu na życie, jednej definicji siebie i tyle. I nie będzie miał nigdy możliwości, żeby spróbować czegoś innego zupełnie, jeżeli by chciał. Natomiast jeżeli spojrzeć z tego punktu widzenia, że, że odtwarzanie jest nawykowe i że to nie jest jedyny model, jest możliwe tworzenie. I dlaczego w ogóle jest to możliwe? Że, że nie jesteśmy tak naprawdę do niczego przykuci, uzależnieni, tylko mamy wybór, to Wtedy możemy między innymi zasmakować wielu różnych kierunków, wielu różnych dróg i wybrać być może odkryć coś, co będzie nam o wiele bardziej leżało, kto wie, coś takiego. Jak to wchodzi w jakieś kulturowe, stereotypy, gdzie też w sporej mierze jesteśmy uzależnieni od rodziny, to jacy jesteśmy? jest uzależnionym w sporej mierze od rodziny, od y, tradycji, przekonań, jakiś tam rzeczy. To wszystko można łatwo pod to samo podciągnąć, zobaczyć, że to... W, we wszystkim tym się dopatrzyć, że to tak naprawdę jedyna jest tylko siła, która daje temu e, moc. To jest nasza uwaga. Czemu dajemy uwagę? To się liczy. Tylko i wyłącznie to, Czemu dajemy własną uwagę? Jeżeli przestaniesz dawać czemuś innymi słowy własną uwagę, to zacznie słabnąć, słabnąć, słabnąć, słabnąć, słabnąć, przestać się liczyć, tak jak to wspomniane echo. Tak to działa i przestaje się liczyć właśnie tradycja pokoleń. Cała ta reszta, lata doświadczeń, przestaje. Nagle może być iluminacja zaskakująca, że to faktycznie przestaje się liczyć. I dopatrzeć się, zobaczyć, doznać tego lśnienia, co tak naprawdę daje temu most, Prosta kwestia samej własnej Twojej uwagi. Którą podświadomie z automatu do tej pory może dawałeś, czy dawałeś, czemuś tam, co miało miejsce, nosząc to ciągle w sercu, w sobie. Hmm. Móc wybierać, odtwarzanie, tworzenie. Znowu następny cytat, który dobrze się komponuje z tym, co, co już opowiadałem: Wszystko dzieje się teraz, na moją chwałę. Nie trzeba czekać na jej objawienie. Obmyśliłem to w ten sposób, ponieważ nie mogłem się doczekać. <laughs> <laughs> tak, jeden z bardziej humorystycznych cytatów z rozmów z Bogiem: Tam humoru nie brakuje, co ciekawe. Zresztą było takie pytanie: czy myślałeś, czy tam myślałeś, że Bóg nie ma poczucia humoru? <laughs> To jest dobry przykład tego właśnie, że wszystko dzieje się teraz, a powodem, dla którego wszystko dzieje się teraz jest to, że, że Bóg nie mógł się po prostu doczekać. <laughs> Dobre, dobra, dobra puenta na to, na to, o czym już opowiadałem, właśnie, że właściwie nie jest możliwym, nie jest możliwym postawienie swojej stopy realistycznie w przeszłości lub w przyszłości, tylko zawsze to jest tu i teraz. To może prowadzić do bardzo ciekawych, interesujących, yy, kolejnych wniosków, jeżeli się nad tym pokoncentrować, powgłębiać na przykład podczas medytacji, to tak swoją drogą. To jest dobra inspiracja. Hmm. I co jeszcze? Czy coś jeszcze przeczytam? Bo wiesz, yy, chciałbym to tak poodcinkować, że tak powiem. Życie polega na decydowaniu, kim jesteś i na doświadczeniu tego. Kolejny cytat, zobacz jak, jak <śmiech> koherentnie się ładnie scala z tym, o czym mówiłem. Więc tutaj nie będę mówił więcej, bo myślę, że dobrze wiesz już o co chodzi. To już wszystko tak naprawdę wyraża to, o czym powiedziałem do tej pory. Hmm. Zdarzenia, podobnie jak ludzie, lgną do, do Ciebie z Twojego wyboru, aby służyć Twoim celom. Tak, ten znowuż cytat przedstawia inną perspektywę, która również może nam się w sporej mierze przysłużyć i o której opowiadałem gdzieś tam. Zresztą opowiadam o niej nie raz w moich różnych audycjach, ona gdzieś tam się przewija. przewija. Einstein mówił o niej w taki sposób, stawiając takie pytanie czy to przyjazny wszechświat. Albo proponując, czy wskazując, że odpowiedź na to pytanie może być kluczowa dla Twojego życia. Odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy to przyjazny wszechświat, czy nie. W domyśle Tobie przyjazny, albo w ogóle generalnie przyjazny. O co chodzi? Chodzi generalnie o taką koncepcję, którą Rona Byrne, autorka sekretu w filmie, książce, um, określiła tak... Ciekawie, że Wszechświat spiskuje na Twoją korzyść. Znowu takie żartobliwe opisanie stanu rzeczy. Jak można to postrzegać? Można mianowicie obrać takie postrzeganie życia, w którym wszystko w jakiś sposób Tobie służy. Na dobre. Tyle, że nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć tu i teraz, w jaki sposób tak naprawdę o co chodzi, jak to się ma tam dana rzecz nam tak naprawdę przysługiwać. Jest część rzeczy, której absolutnie byśmy nie zedykietowali dzisiaj jako pozytywne, dobre, twórcze. A jednak istnieje taki model, koncepcja podejścia do życia, w której mimo wszystko możemy sobie tak po prostu założyć z marszu, z automatu, że wszystko nam sprzyja, co najwyżej możemy tego nie rozumieć tu i teraz ale za jakiś czas może się to zmienić, bo zyskamy pewną perspektywę. Właśnie o to chodzi. To nierzadko się zmienia. Nierzadko zmienia postać rzeczy, pewną optykę postrzegania różnego rodzaju rzeczy, spraw życiowych, jak minie trochę czasu. Hmm. Nie jest to być może regułą, ale samo obranie takiej perspektywy może już zmienić mnóstwo rzeczy. Między innymi może pomóc żeby nie być tak bardzo zależnym, sensytywnie od różnych rzeczy, rozmaitych, od zróżnicowania doświadczeń w naszym życiu. Bo zwykle, o ile nie zawsze, są to doświadczenia zróżnicowane, a więc będą przyjemne, będą nieprzyjemne, komfortowe, dyskomfortowe. Jeżeli po prostu jesteśmy tak bardzo binarnie, zerojedynkowo uzależnieni od tego, uwarunkowani, że jest dobrze jak są dobre doświadczenia jest złe, jak są złe doświadczenia i od razu postrzegamy je jako coś co najlepiej byłoby wyeliminować jako rodzaj błędu e, dobry stan rzeczy poprawny a niepoprawny stan rzeczy e, no to to jest taka trochę jazda po kocichubach hubach jakichś y, części ulic zamiast po gładziutkim asfalcie to po prostu po kamieniach po gruzie ja yeah. i po prostu no jest, nie jest to zbyt przyjemna <grych> jazda po życiu. Kiedy po prostu, okej, okay, mamy ładkę asfaltu, czy kilka łatek, jakiś skrawek asfaltu, no to będzie ładnie, gładko, dobrze, ale w tym momencie nagle znowu jakieś wertepy. Jak na tych nieszczęsnych, przysłowiowych polskich drogach, tak się zwykło mówić czasem. Pyk i wiesz, i znowu jakaś dziura, czy jakieś wertepy. I... No i co? No i komfort nagle... Pff. Znika, nie ma, jesteśmy po prostu wytrąceni z równowagi prawdopodobnie, zdabalansowani. Natomiast w tej alternatywnej koncepcji to nie ma właściwie czegoś takiego. Znaczy Ona może nam pomagać tak bardzo się nie przejmować tymi wertepami, dziurami, nierównościami na drodze. Jest nawet taka, to jest ciekawe, że jest taka anegdotka, której być może już dokładnie nie pamiętam, ale którą chyba po raz pierwszy przeczytałem u Eckharta właśnie wspomnianego, a niedawno przypomniała mi o niej autorka Mindful Child, takiej książeczki, um, uważne dziecko, książeczka uważności i medytacji w kontekście dzieci nawet tych najmłodszych, zaskakujących rzeczy można się stamtąd dowiedzieć. Być może jeszcze opowiem w olium o tej konkretnie pozycji. W każdym razie autorka tej książki przypomniała tamtą anegdotkę, gdzie, gdzie był jakiś człowiek, który... Jak to szło dokładnie, że, że on... Jemu koń uciekł. On miał konia, on miał koń uciekł i tam sąsiedzi mu współczuli, że no jaka strata, coś tam szkoda, w ogóle, no, że tak się stało, podczas kiedy on obrał taką postawę, że no, że, że, czy szkoda, no, zobaczymy, zobaczymy, czy, czy szkoda. Um, I wiesz, i zaraz potem, być może, następnego dnia, czy niedługo, później okazało się, że ten koniem wrócił i co więcej, przyprowadził ze sobą jakieś następne rasowe też i co wtedy sąsiadzi, ci z otoczenia ludzie, no to o no wiesz... Znowu empatycznie reagowali, że no jakie szczęście by spotkało tego człowieka, że nie tyle nawet jeden ten koń wrócił, co jeszcze dodatkowe, no to już w ogóle wypas. I pogratulować, pogratulować, no co on znowu obrał tą samą postawę, że no, no zobaczymy, czy szczęście, czy naprawdę nie zobaczymy. I wiesz, i w którymś momencie ten koń... Jeden z tych koni e, przyprowadzonych, tych nowych, jakichś tam rasowych, czy dzikich, e, które były wysoko cenione, e, sprawił, że jakoś po prostu zaatakował, czy coś w tym stylu, syna tego człowieka i, i sprawił, że, że był mocno kontuzjowany, czy tam nogę nawet mu złamał, czy coś takiego. No i znowu empatia, nie, no co za szkoda, co za w ogóle wypadek nieszczęsny, nieszczęśliwy i wiesz, współczucie sąsiadów I, i znowu jak się domyślasz już pewnie znowu ta, ta sama reakcja taka neutralna, nie? że zobaczymy, zobaczymy I, i wreszcie dochodzi do czegoś takiego, że przychodzi pobór do wojska zaraz potem, tak się po prostu składa i syn owego bohatera tej historii nie zostaje zwerbowany właśnie przez tą kontuzję i zostaje w domu, przez co nie grozi mu śmierć na polu bitwy i znowu, wiadomo, już domyślasz się pewnie reakcji sąsiadów empatycznej. Ale cała ta anegdotka jakby ma, ma za zadanie zilustrować jako koncept myślowy, żeby nie oceniać pochopnie niczego, że właściwie to znaczenie doświadczeń, jakie nas spotykają, definiujemy my sami. My sami nadajemy tak naprawdę znaczenie. Włącznie z jakimś tam walorem emocjonalnym, czy uczuciowym, czy, czy my sobie czy coś będzie dla nas dobre, czy złe, to tak naprawdę nic nie jest ani dobre, ani złe. Ani, powiedzmy, przyjemne, nieprzyjemne, komfortowe, dyskomfortowe, czy, czy właściwe, niewłaściwe. Nic nie jest z takich rzeczy, tylko sami sobie to decydujemy i znowu na bazie czego? Na ile my jesteśmy kompetentni, żeby decydować i wiedzieć tak naprawdę, czy coś jest, czy coś jest właściwe, czy nie, czy jest dobre, czy złe dla nas, to ta historyjka właśnie dobrze to ilustruje, że Ciągle tak naprawdę można, można grać w tę grę iluzji pozorów i, i bazować na ograniczonych umiejętnościach czy kompetencjach że jakbym umysłu, starając się wyrokować, czy dana rzecz jest dobra faktycznie w istocie, czy nie. Czy dana rzecz tam służy, czy nie. Nierzadko możemy być nawet przekonani, że coś jest takie, czy inne. Ale czy warto, czy warto? A ile może wnieść alternatywna postawa w życiu, polegająca na tym, żeby jednak nie etykietować, tylko bardziej jak ten człowiek z tej anegdotki, mieć cały czas otwarty umysł um, i powstrzymywać się jednak od takiej ostatecznej oceny, um, nie mówię pochopnej nawet już, ale w ogóle powstrzymywać się od, od wyrokowania, że coś jest jakieś. W ogóle powstrzymywać się, tak na, na amen całkowicie. Po, w ogóle porzucić, porzucić ocenianie, porzucić etykietowanie i po prostu doświadczać. Doświadczać. Przy czym postawa, o której mowa w cytacie, który przeczytałem, czyli zdarzenia, podobnie jak ludzie, lgną do Ciebie z Twojego wyboru, aby służyć Twoim celom, to jest postawa, która nawet wychodzi dalej w krok do przodu. Nie jest postawą neutralną, tak jak w tej anegdotce, która ilustruje bardziej powstrzymanie się od etykietek i osądzania tylko jest postawą zorientowaną na, na pozytywizm. Czyli na coś takiego, że żeby sobie założyć, że wszystko co mnie spotyka w jakiś sposób mi służy. W taki czy inny sposób doświadczę pozytywnej twórczej roli dla mnie bezpośrednio prędzej czy później. Bez względu na to, czy dana rzecz jawi mi się już teraz pozytywną, czy może wręcz nawet odwrotnie, to Prędzej czy później będzie mi, że tak powiem, wiadome, jak to dla mnie się przysługuje, że w ogóle to się dla mnie przysługuje. Um, może nie z każdą rzeczą mi się to uda, ale możesz się domyślać, że obranie takiego podejścia w życiu może właśnie mnóstwo ułatwić. Tak jak mówiłem, przyrównałem to do jechania po takich kociłubach. Może po prostu jechać się już nie tak emocjonalnie, nie, nie być to takie wyprowadzające z równowagi, tylko. Wiesz, jeszcze, jeszcze jeśli dodać do tego taką koncepcję, że to, co utrzymujemy w świadomości, ma siłę twórczą i wpływa tak naprawdę na nasze doświadczenie, nie tylko zabarwiając je, ale i tworząc. Czyli nie tylko zabarwiając interpretację, że możemy mieć na przykład mniej negatywną, bardziej pozytywną, ale jeszcze tworząc, że możemy w istocie poprzez to, że uznaliśmy, że wszystko nam sprzyja, wszechświat konspiruje, spiskuje na naszą korzyść, to może to się dosłownie przekładać na to, że faktycznie tak będzie. Jako sama spełniająca się przepowiednia, mówiąc w największym skrócie i uogólnieniu, to już w ogóle się robi bardzo pozytywny wypas z tego, tak zwane prawo przyciągania, czy właśnie wspomniana sama spełniająca się przepowiednia, świadome tworzenie, własnej rzeczywistości, czyli tak jak noszę w sercu, tak doświadczam, tak mi życie daje, tak, tak się faktycznie dzieje, czemu daję uwagę, to się tworzy, już opowiadałem ci o tym i no co się stanie, jeżeli moją uwagę będę dawał przeświadczeniu, że wszystko w życiu mi służy. Zwróć uwagę, że to nie jest synonim przeświadczenia czy takiego obrania kierunku, że wszystko w moim życiu jest przyjemne, czy wszystko w moim życiu jest... Yy, komfortowe. To nie jest synonim. To jest stwierdzenie, że wszystko w moim życiu mi służy. Ha. Ale moja wąska perspektywa tymczasowa sprawia, że nie jestem w stanie wszystkich tych klucuszków powiązać od razu. Zobaczyć tego głębszego sensu. Część prawdopodobnie zobaczę z większej perspektywy. Część być może nie zobaczę tak prędko, nie wiadomo gdzie, kiedy. Może nawet nie w trakcie ziemskiego życia tego odcinku AB, o którym już opowiadałem dzisiaj, tylko później. Ale samo obranie takiej postawy może, może pomóc. Może pomóc szczególnie z tym dyskomfortem, z dyskomfortową częścią naszego życia, z tą częścią, którą do tej pory dekodowaliśmy jako dyskomfortową. Możemy zacząć sobie zadawać pytanie, czy możemy do tego po prostu podchodzić w taki sposób, że ja wiem Wszechświecie czy Boże, że to działa na jakiś, na, w jakiś sposób na moją korzyść. Nie wiem jeszcze w jaki. Nie wiem jeszcze, o co w tym chodzi, dlaczego tak, ale ufam Ci i postaram się przejść przez to jak najlepiej potrafię, żeby czerpać z tego profity. Być jak najlepszą wersją siebie, żeby po prostu to przejść i żeby czerpać z tego profity, bo wiem, że każdy element, każdy puzelek mojej układanki, układanki mojego życia jest na swoim miejscu. Skoro jest obecny, to znaczy, że jest potrzebny. Nic innymi słowy, w Twoim życiu niczego w Twoim życiu nie postrzegasz jako błąd w takim ujęciu. Niczego nie postrzegasz jako losowe, chaotyczne, istniejące samoprzez się. Tylko jako celowe i to celowe w znaczeniu, że ma Tobie służyć, ma Tobie służyć pozytywnie. Także patrzę w notatki i hm. Dalej mamy sygnał miłuj, miłuj, miłuj rzeczy, których pragniesz, gdyż Twoja miłość do nich przyciągnie je do Ciebie. To jest dalszy krok. Czyli innymi słowy, jak sobie jeszcze bardziej pomóc, wychodząc od takiej koncepcji, którą opisałem przed chwilą, czyli przeświadczenia, od przeświadczenia, że wszystko, czego doświadczasz, wszystko w Twoim życiu Ci służy w taki czy inny sposób, prędzej czy później, to się Tobie jakoś przysłuży na plus, to jest jeszcze jeden sposób na to, żeby sobie to zakcelerować, przyspieszyć, uintensywnić pozytywne doświadczenia w swoim życiu czy, czy ogólnie pozytywną jego formę. To dawanie jak najwięcej uwagi wszystkiemu, co już dzisiaj dekodujesz jako pozytywne, przyjemne, satysfakcjonujące, spełniające, emocjonujące, co Ciebie pozytywnie porusza. Już dzisiaj, innymi słowy, dawać temu jak najwięcej uwagi, jak najwięcej emocji, przeżywać to całym, całą sobą, całym sercem na maksa, bezgranicznie. Pozwolić sobie, odsunąć umysł, po prostu wziąć to jak dziecko i delektować i rozkoszować się tym najlepiej bezgranicznie, całkowicie. I jednocześnie jednak bezinteresownie, wiedząc, że po pierwsze zasługujesz na to, lub jak wolisz, nie zasługujesz na to, żeby siebie ograniczać. Po drugie, wiedząc, że czym więcej, znowu to prawo uwagi, czym więcej uwagi dasz danej rzeczy, tym więcej będziesz tej rzeczy doświadczać. Więc co lepszego, jako przedmiot dawania uwagi, jak właśnie to, co już dzisiaj Ciebie uszczęśliwia, ekscytuje, pozytywnie emocjonuje i porusza, Cóż lepszego? Jako właśnie takie akceleratory, takie, takie rozpędzacze pozytywizmu i szczęścia i przyjemności, przyjemności i entuzjazmu w swoim życiu. Co lepszego? Jak tak do tego podejść, to możesz jak gdyby z dodatkowym rozmysłem maksymalnie się w to angażować, a redukować angażowanie w cokolwiek innego, bo wiesz, że po prostu nie chcesz podle podlewać, innymi słowy fastów. chcesz podlewać, jeżeli już wiesz, że twoja uwaga podlewa i sprawia, że rzeczywistość staje się bardziej witalna, czym więcej uwagi dajesz czemuś, tak jak się podlewa roślinki, nie chcesz podlewać fastów, chcesz podlewać tylko ładne kwiatki, czy coś, to um, wiesz, mi się tak kojarzy z w filmie, znowu już wspomnianym, Secret, Randy Byrne, była wspomniana kobieta, która jak zdiagnozowano u niej raka, no to przełączyła się na taki radykalny model, bardzo, żeby absolutnie nie inwestować uwagi w nic negatywnego, wręcz przeciwnie, żeby po prostu w jakby w cudzysłowie narkotyzować się wręcz pozytywnościami, czyli oglądała jakieś tam komedie, takie, angażowała się właśnie w ten sposób, całym sercem w cokolwiek pozytywnego, rozpoznawała w swoim życiu. I wiesz, o to chodzi. Bo znowu taka dygresja wspomnia we wspomnianej książce Mindful Child, y autorka, w ogóle jak doszło do napisania tej książki, to była taka ciekawa historia, że jej partner też właśnie zachorował i kto wie właśnie, czy na tą samą chorobę i on, żeby ona sobie jakoś lepiej z tym poradziła z tą całą sytuacją, to ciekawe, że on jej wtedy zasugerował, polecił, żeby nauczyła się medytacji. Że to może jej pomóc, innymi słowy. Nie, nie doświadczać Więcej jakby tego ciężaru, tego, takiego balastu, jakby tej ciężkości całej tej sytuacji, tylko mo, może ją odciążyć, przynajmniej częściowo może pomóc i przez to przejść. Poprzez to, że będzie jakby ukierunkowała swoją uwagę gdzie indziej, nie w ten ciężar sytuacyjny, tylko właśnie w coś innego, w tym przypadku, konkretnie to solidowała medytacja. Ym, I na swój sposób w obu sytuacjach mamy do czynienia z osobami, które, były, które żyły w przeświadczeniu, że w obliczu krytycznego zagrożenia jest również krytycznym i kluczowym, czemu będą dawać swoją uwagę, że to faktycznie wtedy się już już nie można traktować jako przenośnie, nie opłaca się traktować jako przenośnie, że, że negatywne emocje mogą pogarszać nam zdrowie. Wcześniej jak jesteśmy zdrowi, to możemy to co najwyżej jako taki o, ulotny, lewitujący fakt, ciekawy, że może jest jak, jakiś tam, jakiś procent prawdy w tym, że dawanie uwagi negatywizmu, czy, czy jakieś tam perturbacje, zdenerwowanie, złość, tego typu emocje mogą wpływać na destruktywnie, toksycznie na nasze zdrowie. Możemy traktować to co najwyżej jako ciekawostkę, ale zmienia się radykalnie, kiedy osobiście doświadczamy poważnego zagrożenia na przykład na naszym własnym zdrowiu, może nawet i życiu. I wtedy to, co wcześniej jawiło się ciekawostką, czy nadal będziemy to traktować jako ciekawostkę, czy pozwolimy sobie innymi słowy ryzykować, że to nie jest prawda. Tym bardziej, że to może nam pomóc. Po pierwsze, może, możemy sobie pomóc nie szkodząc. Po drugie, możemy sobie pomóc dając uwagę, jakby wybierając celowo czemu będziemy dawać swoją uwagę. Więc... Tak mi się to skojarzyło, nie tylko z, z tym, co było w filmie Sekret przedstawione epizodycznie, ale i właśnie nawet w tej książce Mindful Child, którą niedawno zakończyłem, był ten wątek i hmm, dawanie jakby celowe, celowe z intencją uwagi temu, co nas pozytywnie porusza, może stanowić taki właśnie jeszcze dodatkowy, takie turbo doładowanie. Um, pozytywnego tworzenia naszego życia, kształtowanie, siłę dodatkową, innymi słowy, która będzie uintensywniać pozytywny kształt naszej rzeczywistości. Okej, okay. i myślę sobie, że, że na tym skończę na razie. Póki co mam jeszcze tych cytatów trochę, ale tak jak wspomniałem wcześniej, chciałbym, chciałbym to, yy, mówiąc w sensowiu, podcinkować, chciałbym spontanicznie bardziej ponagrywać i um, nie trzymać się jakichś ram, bardziej, bardziej, zresztą często tak robię, spontanicznie tyle, tak wiesz, na, na fali beny i energii um, spontaniczne nagrania i żeby wyszedł jeszcze bardziej spontaniczny cykl, na przykład taki moliumowy o rozmowach z Bogiem. Mówię, tak, mówię akcentuję jeszcze bardziej, dlatego, że wcześniej jeszcze Chciałem tak trochę fetyszystycznie, godzocikarsko nagrywać odcinki z pełnym, z pełnym timingiem, czyli na przykład godzina, pełna godzina, bo pełne dwie godziny, pełne, trzy godziny, coś takiego lubiłem robić. Natomiast aktualnie bardziej się ukierunkowuje i bardziej mnie ekscytuje nagrywanie takich spontanicznych nagrań, obojętnie jak długo by nie trwały, po prostu spontaniczne takie wstawki. I z tego budować, z takich puzelków budować spontanicznych serię, gdyż myślę sobie, że jeżeli nagrywane w spontaniczności, a nie w sztucznej potrzebie, żeby tam dobić do godziny czy dwóch, do okrągłej sumki czasu, to myślę, że to może być nawet jeszcze lepsze, jeszcze bardziej się przysłużyć Molium W tym przypadku czy wszystkim innym moim audycjom, bo generalnie traktuję je w podobnym duchu. Ja ani jednej nie trzymam aktualnie w jakimś sztywnym timingu. Więc e, tym samym chciałbym więc, zakończyć dzisiejszy odcinek e, Molium dedykowany rozmową z Bogiem Księdze II. Jakaś tam garść dosłowno tym razem kolejnych cytatów. Będą następne i następne myśli do czego inspirują mnie te cytaty. E, myśl Nila Walsha czy myśl jaką przekazuję w swoich książkach. Cała seria rozmów z Bogiem. Więcej o tej serii dowiesz się z przednich dedykowanych jej rozdziałów MOLIUM, gdyż tam o wiele więcej opowiadam, jakby o kulisach powstania tych pozycji. Natomiast teraz chciałbym już tak bardzo tradycyjnie na zwieńczenie rozdziału MOLIUM wyrecytować, przeczytać Tobie i sobie również. Jeden z moich przeszłych wierszy jako taką właśnie kolejną fetyszystyczną, żatuluję mówiąc ciekawostkę, odgrzebanie, gdzieś tam wyszperanie moich dawnych wierszy sentymentu i zachowanie ich tutaj. Stąd też będzie to tym razem wiersz Liście na rzece z 4 listopada 2003 roku. Popatrz. Rzeka czasu jest dzisiaj lodowata. Niesie za sobą liście, które pewnego dnia zasną pośród lodu. Chcesz rzucić się w toń, brodzić pośród liści chaotycznie, poszukując tego jedynego wspomnienia. Tego dnia, gdy rzeka była jeszcze ciepła. Obmywałeś jej ciało, spoglądałeś na jej mokre włosy. Tonęła pośród wodospadu. Z uśmiechem przeglądałeś się jej przez chwilę, gdyby tak można było zatrzymać czas, myślałaś. Za chwilę położysz się zrezygnowany na dnie i zasypisz w piasku. Te liście są takie jesienne, wielobarwne, lecz smutne, umarłe, grobowe. To przez usypiający śpiew rusałek. Barwy są tak rozmazane i już niewyraźne. Wszystkie liście już dawno opadły. Przecież wiesz. Jedna tylko w twoim sercu lodowa łza. Hm. Taki wiersz wybrałem na dzisiejsze zwiększenie. Rozdział Mólium. Tymczasem dziękując tobie za Uwagę oraz zapraszając do odsłuchania kolejnych rozdziałów niniejszej audycji, życząc Tobie przyjemnego poranka, dnia, wieczoru lub nocy. Mówił Thomas Lee.